Polska, w nawiasie ludowa, miała w tej awanturze znamienny udział, ale jako pośrednia ofiara. Hazarscy członkowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy garnizonów, średnia kadra wojskowa wpadli w euforyczną radość z powodu łupnia, jakiego ich hazarscy współplemieńcy dali państwom arabskim w ciągu zaledwie tygodnia. Pili w dowództwach jednostek, wiwatowali, na rozkaz Moskwy nasz wódz, jej agent Wolski, generał Wojciech Jaruzelski, zastosował antysemicką czystkę w armii, co oznaczało także odpowiedź w masowych rugach żydo ze struktur cywilnych. Z wojska pogoniono około 2000 Żydo-Hazarów, dzięki czemu Wojciech Jaruzelski stał się antysemitą. Aby przyjść izraelskim współbraciom z pomocą, zastosowano metodę wzniecania powstań, gdy trzeba było pilnie zająć rosyjskiego niedźwiedzia, carskiego dawniej, a wówczas hazarskiego. W tym celu sprowokowali wydarzenia marcowe 1968 roku, wzniecone przez pomiot ubeckich okupantów sterowanych przez jej tatusiów, takich jak Berman i Zambrowski. W mediach zachodnich rozległ się podniebny jazgot na Polskę jako kraj odżywającego faszyzmu, nacjonalizmu, antysemityzmu. Do dziś cierpimy na tę szkawkę. Kilka tysięcy wypędzonych, wypędzonych w cudzysłowie, wtedy katów Polaków z pierwszego dziesięciolecia, po latach w drugim pokoleniu wysłała do trzeciej RP, trzeciej RP w cudzysłowie, swój pomiot w aureoli okrutnie wypędzonych. Wojna sześciodniowa zakończyłaby się nieuniknioną klęską Hazarów, gdyby rząd amerykański, w cudzysłowie amerykański, nie wykonał rozkazów jego syjonistycznych tracerów. Zastosowano starą taktykę baruchów ukrytych z bronią w krzakach. Olbrzymie ilości amerykańskiego sprzętu wojskowego i broni w porę wzmocniły cofające się wojska izraelskie. Syjoniści amerykańscy byli tak spanikowani, że uprzedzili 82. Dywizję Lotniczą stacjonującą w porcie Brak, Północna Kalifornia, aby przygotowała się do ruszenia na pomoc Izraelowi. Jako pierwsze miały wystartować amerykańskie wojska okupacyjne. Kilka razy ogon zamerdał psem. Brytanem amerykańskim zamieszkałem wtedy przez prawie 300 milionów amerykańskiego motłochu. W cytowanym przemówieniu w ONZ Baruch przemawiał nie tylko jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, lecz jako przedstawiciel narodów świata. W tej roli i w tym perspektywicznym celu gardłował za istnieniem permanentnego Trybunału Norymberskiego i zapewne w przyszłości wydającym kolejne wyroki w dniu Święta Paschy. Groźba kar za przyszłe niesubordynacje wobec Żydów, była dokładnie repliką kart talmudycznego prawa. Kara natychmiastowa – okrutna. Cytujemy Barucha. Bomba nie czeka na zwłokę. Zwłoka może oznaczać śmierć. Na każde wykroczenie trzeba reagować akcją zapobiegającą lub karą, w nawiasie, taką akcją zapobiegającą była masakra Iraku 60 lat później i przygotowanie takiej akcji dla Iranu, Anno Domini 2012. Nie można marnować czasu na długotrwałe debaty. Baruch wyznaczył wtedy ludzkości normy prawa międzynarodowego. Bezwzględne kary stosowane przez pięć mocarstw, oczywiście pod egidą Stanów Zjednoczonych i hazarskiej Żydobolszewii. Bomba atomowa znajdująca się w ich łapach będzie użyta na zasadzie monopolu. Ten monopol poszerzą o monopol Izraela, z czasem o bomby nuklearne w Chinach, Indiach, Pakistanie, Anglii i Francji, ale nadal będzie to monopol hazarski. Bomby na Hiroshima i Nagasaki będą oki, okay, bowiem były to bomby monopolistów. Przez 40 lat Baruch był najpotężniejszym kryminalistą świata, choć działał jedynie ze zarośli, z zarośli w cudzysłowie. W 1956 roku zwierzył się hazarskiemu prokuratorowi Wyszyńskiemu. Cytat. Obaj jesteśmy osłami. Wy macie bombę i my mamy bombę. Lepiej zabierzmy się do kontroli nad nimi, bo podczas gdy gadamy, inne państwa wcześniej czy później ją dostaną. Mamy odnośnik i czytamy. jest to cytat z Daily Telegraph z 9 stycznia 1956 roku. A cytuję ją Ritt w swojej książce, jest to na stronie 290. Dostaną? Od kogo? Czy ją same zbudują? Baruch był oczywiście jedną z głównych, jeżeli nie główną, figurą żydowskiej, rasistowskiej loży masońskiej w Bridge. Było to i jest coś więcej niż loża masońska. To precyzyjnie działający mechanizm zdalnej dyktatury, wprawiający w ruch wszystkich wielkich tego świata. Czas pochylić się dokładniej nad tym połączeniem mafii, gangu, sekty, loży masońskiej, bo Nightbridge Bridge jest sztabem generalnym zarządzania globalnego. Bnight Bridge – najpotężniejsza mafia i sekta. W okresie międzywojnia istniało w Polsce 13 oddziałów tego rasistowskiego gangu. Na czele jednego z nich stał wiceprezes polskiego dystryktu, słynny Józef Hieronim Rettinger. To ten sam, który stał się plastrem generała Sikorskiego. Podróżował z nim wszędzie, a opuścił tylko na czas podróży generała na Bliski Wschód, skąd w drodze powrotnej wódz naczelny został zamordowany w lipcu 1943 roku w katastrofie Gibraltarskiej. Tu mamy odnośnik i czytamy: Zobacz Henryk Pająk, Rettinger Mason i Agencjonizmu oraz Dwa pogrzeby, jeden wstyd. Wydawnictwo retro 2011 rok. Prezydent Mościcki zdelegalizował w 1938 roku wszystkie tajne organizacje, głównie masonerię, w tym zakon Nightbridge. Prezydent Lech Kaczyński uroczyście reaktywował polskojęzyczny oddział Nightbridge nazywając decyzję prezydenta Mościckiego niefortunną. Ten żydowski, skrajnie rasistowski gang powstał 13 października 1843 roku w nowojorskiej kawiarni Berner. Spotkało się tam 12 Żydów, emigrantów z Niemiec. Powołali elitarne Bnight Bridge, Sonowie Przymierza, przeznaczone wyłącznie dla Żydów. Rok później B'Night Bridge otwiera lożę, w nawiasie filię, w Nowym Jorku. Potem trzecią w Baltimore. W 1888 roku daje rakowate przerzuty w Niemczech. Wkrótce rozlewa się po Europie Środkowo-Wschodniej, lecz w katolickiej Francji pączkuje dopiero w 1933 roku. Tu mamy odnośnik i czytamy. Obecnie jest 1800 lóż B'Night Bridge, z tego 200 w Izraelu. Dziś już wiem, że Masoneria, Prigim Society, CFR, Komisja Trójstronna, Klub Bildenberg, Amerykańska Czaszka i Piszczele, Ordo Templi Orient, Oto, AJPAC, Round Table, Fundacja Rockefellerów, Komitet 13, Grupa 30, America's Society czy Kissinger Associates INC to polipy oplatające glob. Starują nimi Żydzi, głównie za pomocą Bnight Bridge. Wychodząc od dwóch, trzech nazwisk, którejkolwiek z tych agentur, docieramy do wszystkich pozostałych i odwrotnie. Wychodząc od kilku nazwisk, którejkolwiek z tamtych, dochodzimy do innych. Czapą czap jest zawsze Bnight Bridge. Tam są wykuwane idee, kierunki, tam zapadają decyzje o wojnach, rewolucjach, rewoltach, zmianach dowolnych rządów. Tam są wszczynane kampanie oszczerstw lub pochwał. Manipulacje truciznami pod nazwą leków, modyfikacją żywności, a ostatnio nawet pogody. Tam zapadają decyzje o kryzysach finansowych. Sieć jest gęsta i arcyczuła. Najmniejsze drganie jakiegoś jej segmentu natychmiast rezonuje na całej sieci. Poczytajmy, co pisze dziewiętnasty herszt tej organizacji. Dawid Bloomberg w broszurze Pewien sposób bycia Żydem. Cytat Wśród organizacji żydowskich Bnight Bridge zajmuje wyjątkowe miejsce. Liczy też więcej członków niż jakakolwiek inna organizacja żydowska. W nawiasie 700 tysięcy. Przytaczam te fakty nie po to, żeby się chwalić, lecz żeby podkreślić, że w rodzinie organizacji żydowskich właśnie na nas ciąży szczególna odpowiedzialność wobec naszego narodu i wobec ludzkości. To prawda, zwłaszcza wobec ludzkości, a dokładniej za jej ujarzmienie i prowadzenie do upadku. Bnight Bridge jest akredytowana w większości organizacji międzynarodowych, także w Watykanie, ONZ i takich jak UNESCO czy Rada Europy. Zawsze jako organizacja pozarządowa. Organizacja pozarządowa w cudzysłowie. Kolejni kandydaci do fotela prezydenta USA muszą stawić się przed bosami Bnight Bridge, przed każdymi wyborami. Tam otrzymują nominacje. Oficjalne wybory, kampanie prezydenckie to teatr dla gojów. Prezydenci wiedzą, komu zawdzięczają awans. W administracji Clintona było 35 Żydów na kluczowych stanowiskach. Nieformalny Sanhedrin USA, Żydomason George Bush, senior, wyznaczył Morisa Abrama na przedstawiciela USA w ONZ na czas wojny w Zatoce Perskiej. Przedtem był on prezesem Jewish Committee i dyrektorem konferencji organizacji żydowskich w Ameryce. Obydwa te polipy są emanacjami B'Night Bridge. Oficjalnym logo B'Night Bridge jest Menora, świecznik siedmioramienny będący jednocześnie godłem państwa Izrael. Zbrojnym, także niekiedy w dosłownym znaczeniu tego słowa ramieniem B'Night Bridge jest Liga przeciw zniesławianiu w nawiasie mamy Żydów. Powołano ją w 1913 roku jako integralny segment B'Night Bridge, jej zadaniem było i jest monitorowanie wszystkich przejawów antysemityzmu, który, jak już wiemy, jest słowem pustym merytorycznie, bowiem istnieje kilkanaście plemion i ludów semickich, w tym Palestyńczycy, a Żydzi stanowią zaledwie 8-10% tej populacji. Noam Chomski, żydowski lingwista i pozorny krytyk żydowskiego terroru, w nawiasie czyli dobry Żyd, ale syjonista, wystawił taką oto laurkę Lidzę Przeciw Zniesławianiu. Cytat Jedna z najbrutalniejszych i najpotężniejszych grup nacisków w USA. Stałą cechą jej działania jest uciekanie się do wszelkich metod, nawet najbardziej nikczemnych, aby zniesławić, kneblowić usta i niszczyć każdego, kto się ośmieli skrytykować święte państwo. Koniec cytatu. Na wszystkich wydarzeniach ostatniego wieku, we wszystkich antycywilizacyjnych, antychrześcijańskich akcjach i programach narzuconych Ameryce i Europie, Bnight Bridge odcisnęło swoją czarcią łapę. Zatrzymajmy się przy wojnie z Kościołem Katolickim. Na tym gruncie Bnight Bridge ma niekwestionowane zasługi zasługi w cudzysłowie. Kulminacją był Sobór Watykański II. Tło tej inwazji zbilansował m.in. Ralph Wilgen w sensacyjnej demaskatorskiej książce pod tytułem Ren wpada do Tybru, wydanej w 1962 roku. Na pierwszym planie ten autor stawia wyjątkowo rewolucyjne, niszczycielskie dla katolickich dogmatów Deklarację Soboru Dignitatis Humanae i jeszcze gorszą Nostra Aetae. Przed debatą nad nimi rozprowadzono wśród ojców Soboru anonimową broszurę pod tytułem Działania Żydomasońskie na Soborze. Miała to być przestroga przed krecią robotą kardynała Agostino Bea, Żyda o nazwisku Behar. W styczniu 1966 roku ukazał się w wielonakładowym luk, osiągnął ponad 7,5 miliona egzemplarzy, Artykuł poświęcony stosunkowi Żydów do Soboru pod wymownym tytułem Jak Żydzi zmienili myśl katolicką? Pismo dotarło do raportu z tajnych negocjacji prowadzonych przez kardynała Bea alias Behar w Nowym Jorku z najwyższym kierownictwem B'night Bridge i American Jewish Committee z fotografią kardynała Bea podczas spotkania z rabinami i przywódcami B'night Bridge. Cytat. Rzeczywiście. Wśród purpuratów pochodzenia żydowskiego, którzy pracowali w Watykanie nad deklaracją na temat Żydów, byli biskup Baum i biskup Osterreicher, należący do drużyny Ba. Sam Bea wedle gazety i Elgo Muria Ducher był Żydem o nazwisku Bar. Ani Baum, ani Osterich nie przebywali razem z Beą w godzinach popołudniowych 31 marca 1965 roku kiedy przed Hotel Plaza w Nowym Jorku zajechała limuzyna mająca zawieść kardynała kilka ulic dalej, do biura American Jewish Committee. Tam na szefa sekretariatu do spraw jedności chrześcijan oczekiwał Sanhedrin. Bea był spowiednikiem papieża Piusa XII i Jana XXIII, wykładowcą Pisma Świętego w Instytucie Biblijnym, którego był rektorem w latach 1930-1940. Utrzymywał kontakty z wysokiej rangi masonami. Zostało na przykład udowodnione jego spotkanie z prezesem B'night Bridge, Labellem Kacem. Oto 16 lutego 1963, a więc podczas obrad Soboru, Herszt B'night przekazał wtedy kardynałowi B'a tezy memorandum pod tytułem Dekret na temat Żydów zostały następnie oficjalnie przedstawione podczas obrad Soboru przed Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan. Kardynał Bea spotkał się także z Wisserem Hoftem, członkiem klubu Bildenberg, założycielem superpostępowej Światowej Rady Kościołów. Utrzymywał bliskie kontakty z wielkim mistrzem zjednoczonych lóż Niemiec Friedrichem Pirkenayle. B'Night Bridge dokonała tej rewolty w kościele katolickim głównie staraniem kardynała Bea, lecz mózgiem tej operacji był członek Bnightbridge Julius Marx Isaac, Żył w latach 1887-1963, który propagował te postępowe idee w książce Jezus et Israel, postępowe w cudzysłowie. Dramat oficjalnej apostazji kościoła katolickiego rozegrał się 20 listopada 1964 roku, kiedy to biskupi, arcybiskupi i kardynałowie zgromadzeni na trzecim posiedzeniu soboru przegłosowali coś, co stanie się nowym paradygmatem w postawie kościoła wobec Żydów i judaizmu. Pod hasłami ekumenizmu i potrzeby braterstwa, w nawiasie wspólnych korzeni, z perfidnymi Żydami jak ich nazywano przez długie stulecia w liturgii Wielkiego Piątku, kainici i edomici stali się nagle starszymi braćmi. W cudzysłowie oczywiście starszymi braćmi. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że Kościół katolicki mylił się przez dwa tysiąclecia, obrażał i krzywdził Żydów i wreszcie nadeszła pora, aby ze wstydem to odwołał i przeprosił Żydów za krzywdę. Krzywdę w cudzysłowie. Tak oto 1651 Ojców Soboru nieomylnie przegłosowało doktrynalny wyłom w odwiecznym nauczaniu Kościoła Katolickiego. Ulegli dyktatowi kardynała Bea, kryptożydów z jego otoczenia, szczególnie Isaka Juliesa, a tak naprawdę to dyrektywom żydowskiej supermasonerii Bnight Musimy podać kilka wypowiedzi owego Isaka Juliesa. Wtedy zrozumiemy, jakiemu wrogowi ulegli i przyznali rację ojcowie Kościoła. Cytat Ewangelista Mateusz jest bezczelnym kłamcą i mistyfikatorem przede wszystkim w sposobie opisywania męki Jezusa, gdzie kładzie nacisk na odpowiedzialność Żydów za jego śmierć. Ojcowie Kościoła są kłamcami i oprawcami, którzy w oparciu o przesłanki teologiczne roznieśli po świecie bakcyl nienawiści do Żydów, stając się prekursorami Hitlera. Kościół jest najbardziej niebezpiecznym rozsadnikiem antysemityzmu. Jego odwieczna doktryna wpaja nienawiść do narodu żydowskiego, czego logiczną konsekwencją była Szołach zagłada sześciu milionów Żydów, których wielu zostało zamordowanych w Auschwitz. Ogromna większość czcigodnych ojców Soboru już stanęła przed Sądem Bożym, Zdając tam sprawę z ich wyparcia się prawdy o męce Chrystusa zawartej w scenie sądu ukrzyżowania, na czele z wrzaskiem kainitów faryzeuszy: Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Krew jego na nas i na syny nasze! W szeregu swoich książek wykazałem, jakie to niewiniątko ten naród żydowski. Ile wycierpiał od gojów, czyli od bydła, akumanów wedle literatury Talmudu. Czterotomowy cykl Hazarska dzicz panem świata dokumentuje w pierwszym tomie makabryczną rzeź narodu rosyjskiego przez zwycięskich Żydów hazarskich, choć ich praojcowie nigdy nie dotknęli stopą ziemi, po której stąpał Chrystus. W tomie drugim zostawiam Polakom pamiątkę po hazarskich zbrodniach na narodzie polskim podczas II Żydowskiej Wojny Globalnej i po wojnie, kiedy hazarska dzicz dorwała się do władzy nad zmasakrowanym narodem polskim. W tomie trzecim przedstawiam zarysy i cele podboju globu przez triumfujący syndrom syjonizmu i komunizmu w okresie 1945-2012. W tomie niniejszym, ostatnim, polecam czytelnikowi konfrontację tego, co jest bezczelnym kłamstwem i mistyfikacją według słów Marksa Isaka dotyczących jego wypowiedzi o Ewangelii Świętego Mateusza. Nie istnieje większe kłamstwo, obelga dla świata gojów i bardziej zuchwała mistyfikacja niż te rzekome 6 milionów ofiar żydowskich. A jednak triumfujący syjonizm zdołał wymusić na narodach karanie więzieniem tych historyków, publicystów, którzy ośmielą się kwestionować tę kabalistyczną liczbę. Nie zapomnijmy, że miał miejsce Sobór Watykański II, że w zakonach nie nosi się już habitów, i że ciągłość tradycji przestała istnieć. Te słowa powiedział Żyd Elamire Zola we włoskim radio 18 grudnia 1992 roku. Wszystkim, którzy nie wierzą w spiskową teorię o dominacji kainitów, wystarczy powiedzieć, że wychodząc z centrali dowodzenia, czyli z Nightbridge i innych tajnych mafii, sekt i organizacji syjonistycznych, Dowiadujemy się, że oplotła ona kulę ziemską szczelną siecią powiązanych ze sobą gangów finansowych i fundacji – Rockefellerów, Rothschildów, Morganów, Carnegie, Warburgów, Shiftów, Fundacji Forda, Angeliego i innych. Posługują się tam takimi podwykonawcami ich dyrektyw jak Round Table – okrągły stół, skąd my tak dobrze znamy tę nazwę, Komisja Trójstronna, kluby Bilderberg, czy działające w niemal wszystkich krajach, w tym i w Polsce, instytuty spraw międzynarodowych, jak na przykład amerykański CFR, brytyjski Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rzeczywiście, ośrodki władzy w tych krajach z ich figurantami w postaci premierów, prezydentów, nie wyłączając brytyjskiej rodziny królewskiej. Rodziny królewskiej w cudzysłowie. Musimy tu zatrzymać się szczególnie przy jednym partnerze w Night Bridge w podboju i okupacji globu to Pilgrims Society Towarzystwo Pielgrzymów. W ramach tego zakonu w cudzysłowie zakonu udało się, że do masonerii dokonać pełnej syntezy antycywilizacyjnych konspiratorów rozstawionych w różnych agendach. W pierwszej kolejności brytyjskiego ekspansjonizmu kolonialnego. Syjonizmu, którego centralą jest Knight Bridge i jego niezliczone polipy. Fabiańskiego socjalizmu, od Fabian Society, spoiwa globalnego superkomunizmu udającego socjalizm. Protestanckiego kalwinizmu, dla którego finansowe sukcesy są widomymi znakami błogosławieństwa Bożego. Cechą Pilgrim Society, jest konspiratorska tajemniczość tej politycznej sekty. E.C. Knut pisał w nich w 1946 roku. Cytat. Działalność Pilgrims, czyli owej organizacji, która była uważana za najpotężniejsze stowarzyszenie międzynarodowe na świecie, jest utrzymywana w tak głębokiej tajemnicy, że od 1903 roku aż po dzień dzisiejszy Niewielu Amerykanów zdaje sobie w ogóle sprawę z jego istnienia. Pilgrim's Society ma dwa odgałęzienia – amerykańskie i brytyjskie. Obydwa kierują się programem centralizacji żydowskiej władzy nad światem – globalizacji. Wprawdzie w latach 60. kojarzyło się to z chorymi rojeniami mrocznych umysłów, ale dziś już nikt tak nie powie. Zwolennicy globalizacji spotykają się na supertajnych konwentyklach i pochodzą z najbardziej wpływowych klanów rodzinnych, finansowych i zwłaszcza nacyjnych. Oficjalnie spotykają się jako członkowie tzw. Unii Atlantyckiej na forum Rady Obywateli ONZ na rzecz NATO, jest to w latach 60-70, na zebraniach Foreign Policy, klubów Bildenberg i wielu innych. Tak się zawsze dziwnie składało, że pokłosiem tych narad bywał kolejny atak na narodowe suwerenności, na konkretne nieposłuszne państwa, a także nowe impulsy na rzecz unifikacji rządów światowych, przeważnie pod flagą walki o pokój, obecnie walki z terroryzmem. W 1902 roku powstało brytyjskie odgałęzienie Pilgrims Society, Oficjalnie deklarowano stałą współpracę i przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, co dopiero nieco później rozumiało się jako budowę łącznika pomiędzy dwoma kontynentami na bazie unifikacji rządu światowego. Było to nic innego jak elitarna emanacja wielkiej macierzystej loży Anglii, bowiem na uroczystości założycielskiej brytyjskiego polipa Piligrams Society pojawili się najważniejsi mistrzowie masońskiego Olimpu. Nie zabrakło tam m.in. Lincea Russella, który rok później zakładał amerykańskie werstwie Towarzystwa Pielgrzymów, a także bankiera Johna Pierpont Morgana, agenta londyńskich Rothschildów w USA, jednego z głównych sponsorów hazarskiej rewolucji w Rosji obok Shiftów Warburgów, zawsze na czele z Bernardem Baruchem. Założycielami Pilgrim Society w USA byli Nicholas Butter, żył on w latach 1862-1947. Prezes British Israel i Fundacji Carnegie na rzecz międzynarodowego pokoju. Bankier Thomas Lamont, żył w latach 1870-1948. Główny udziałowiec Banku Morgana, który w 1926 roku udzielił temu paskudnemu faszyście Mussoliniemu kredytów w wysokości 100 milionów dolarów. A dalej Winston Churchill jako Schiff, w nawiasie bank Kun Lob, podobnej rangi lichwiarz Levi Person Morton, w latach 1889-1893, wiceprezydent USA. Potem zasilali te gangi z oddziałów amerykańskiego i brytyjskiego menadżerowie wielkich firm. Rektorzy uczelni, wydawcy gazet, co było realizacją testamentu, testamentu w cudzysłowie, Cecila Roltsa, trzymać w garści uniwersytety i koledża. Przedstawiciele wielkich banków, prezesi różnych fundacji, mistrzowie masońscy i przedstawiciele kultury. Między innymi słynny pisarz Mark Twain. Do jakiegokolwiek zaułka tej globalnej szajki nie zajrzeć, Wszędzie, na każdym zakręcie wyłaniają się kolejne segmenty tej sieci. Powróćmy do tych 100 milionów dolarów pożyczki dla Mussoliniego. Włoski minister finansów, bankier i żydomason, hrabia Giuseppe Volpi di Misaruta, doprowadził wtedy do przejęcia kontroli nad włoską polityką pieniężną przez Banka de Italia. Misaruta był zaufanym żydowskiego bankiera Giuseppe Teplica. Na początku XX wieku został szefem banka Comerciale Italiana. Jakoś wtedy nie zrażał ich faszyzm Mussoliniego. W sieci Bridge i Pilgrims Society znajdowała się m.in. fundacja Gianni Agnelliego. Idąc tropem tego słynnego nazwiska rozpoczynamy ten spacer od jego słynnej firmy Fiat. Majątkiem klanu Agnellich Zarządza żydowski bank braci Lazard w Nowym Jorku. Imperium Agnelliego, poza fabrykami Fiata, składa się z kilku prestiżowych gazet. Był on wybitną figurą w globalistycznym półświatku. Od spiskowców z klubu Bildenberg po komisję trójstronną Instytut Spraw Międzynarodowych w Nawiasie, w którym Agnelli praktycznie rządził, po Aspen Institute, gdzie Agnelli był bliskim przyjacielem Rockefellera. Zasiadał w zarządzie Chase Manhattan Bank i odwrotnie. Rockefeller zasiadał w zarządzie Fiata. Nadto Agnelli miał ścisłe związki z Medibanka, którego prezes Enrico Gucia to inicjator ścisłej współpracy między klanami Angelich i Lazardami. Deutsche Bank, Credit Suisse, First Boston i Bankiem Wallenbergów. W 1991 roku Agnelli wziął udział w szczycie, szczycie cudzysłowie, który obradował w siedzibie Fundacji CINI w Wenecji pod patronatem Centrum Strategii i Studiów Międzynarodowych przy Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Ten coroczny szczyt prowadził Kissinger, Angeli tak się o tym elitarnym Sanhedrynie wypowiedział dla Corriera de la Sera 6 października 1991 roku w publikacji. Cytat. Wenecja. 30 tajemniczych przyjaciół dokonuje przeglądu sytuacji na świecie. I podtytuł. Czy naprawdę istnieje Rada 33, która liczy wśród swoich członków magów i podlega Radzie 13, czyli Wielkim Druidom? A było nad czym radzić. Właśnie udało im się rozpocząć pierestrojkę Związku Sowieckich Hazarów. Przygotować metodologię grabieży majątku jego dotychczasowych kolonii w Europie Środkowo-Wschodniej i atak na Irak oraz dekompozycję Bałkanów. Rozpoczynali bowiem nową erę kolonizacji pod pretekstem upadku komunizmu. Obalenia muru berlińskiego, budowania Unii Europejskiej jako ich gigantycznego konsorcjum neokomunizmu. To wszystko odbywało się jak zawsze metodą barucha, strzelaniem z zarośli. Tą samą metodą strzałów z Zakrzaka wywołali serię wojenek lokalnych, oczywiście daleko od Wenecji, Waszyngtonu, Londynu. W wieku XX, nawet niecałym, Wydarzyło się zaciekle demokratyzowanie ludzkości. 180 konfliktów militarnych, z tego 140 po II Żydowskiej Wojnie Globalnej. Zginęło ponad 87 milionów ludzi, licząc pomordowanych przez żydohazarski reżim w Rosji w latach 1917-1990. Skalę tego ludobójstwa na około 70 milionów ofiar ustalił Aleksander Sołżenicyn. Jeden z łagierników sowieckich. Gwałtownie wzrastała liczba ofiar cywilnych w kolejnych wojnach. Podczas pierwszej wojny straty w ludzkości wynosiły około 5% ludności, a straty cywilne w wojnie wietnamskiej sięgnęły 70% wszystkich strat jako skutek bezlitosnego bestialstwa. W wojnach domowych po drugiej Żydowskiej Wojnie Globalnej zginęło od 15 do 35 milionów ludzi. Już same te dwie szacunkowe liczby mają taką rozpiętość, że dowodzi ona niemożliwości dokonania choćby przybliżonych szacunków. Instytut Pamięci Narodowej do tej pory ustalił 3,4 miliona strat samej ludności polskiej, nie licząc nieznanych strat wśród polskich Żydów, a konkretnie wśród Żydów Rocznik statystyczny w 1938 roku ustalił liczbę ludności polskiej na 35,5 miliona, a spis powszechny z 1946 roku odnotował 24,3 miliona. Gdzie się podziało około 11 milionów? W Europie w latach 1914-1922 było co najmniej 5 milionów wypędzonych. W 1945 roku już 40 milionów. W czym absolutny prymat posiadało żydokomunistyczne konsorcjum w dawnej Rosji i podbitych po wojnie krajach. Wojny stały się totalne. To znaczy niszczące wszystko to żywe i materialne. W tym kobiety, dzieci, chorych w szpitalach. Zobacz bombardowanie Warszawy przez Niemców, potem miast niemieckich przez aliantów. Cechą szczególną było równanie z ziemią obiektów sakralnych, mordowanie duchowieństwa. W nalotach na Monachium pięciokrotnie bombardowano największy tamtejszy kościół pod wezwaniem św. Klemensa. Było to w październiku 1944 roku, gdyż stare solidne mury nie chciały się walić. W Dreźnie i Hamburgu alianci zabili od 150 do 200 tysięcy mieszkańców i uciekinierów, i nikogo za te zbrodnie nie postawiono przed Trybunałem Norymberskim. Bo Trybunały nie sądzą zwycięzców. Całe to piekło XX wieku było zorganizowane i wykonywane przez elity zbrodniczego plemienia biblijnych kainitów. Czy ktoś po Drugiej wojnie globalnej ośmielił się oskarżyć w imieniu prawa międzynarodowego ich rzeczywistych sprawców? Czy ktoś wspomniał w tym kontekście o Nightbridge Bridge i pozostałych jego polipach? Fałszywych flagach wymienionych wcześniej? Nikt. Bo w pierwszej i drugiej wojnie, w dziesiątkach pomniejszych, obowiązywała żelazna zasada barucha, oddawanie strzału z krzaków. Oto 74 wojny XX wieku. 1. Wojna wenezuelska 1902–1903. 2. Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 3. Powstanie Mai-Mai 1905-1907 4. Druga wojna w Ameryce Środkowej 1906 5. Wojna Hondurasu z Nicaraguą 1907 6. Druga wojna hiszpańsko-marokańska 1909, 1910, 7. Wojna włosko-turecka 1911, 1919, 8. Pierwsza Wojna Bałkańska 1919, 1913, 9. Druga Wojna Bałkańska 1913, 10. Powstanie Wielkanocne, 1916. 11. Pierwsza Wojna Światowa, 1914-1918. 12. Wojna Polsko-Bolszewicka, 1919-1921. 13. Wojna Domowa w Rosji, 1917-1923. 14. Irlandzka wojna o niepodległość 1919-1921 15. Wojna reniferów 1921-1927 16. Irlandzka wojna domowa 1922-1923 17. Chińska wojna domowa 1927-1950 18 Wojna włosko-abisyńska 1935-1936 19 Hiszpańska wojna domowa 1936 39 20 Druga wojna światowa 1939 45 21. Wojna domowa w Grecji 1946-49. 22. Wojna indochińska 1946-54. 23. Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948-49. 24. Chińska interwencja w Tybecie. 1950 51 25 Tunezyjska wojna o niepodległość 1952 56 26 Powstanie Mału Mału 1952 60 27 Marokańska wojna o niepodległość 1954 62 28 Algierska wojna o niepodległość 1954-62. 29. Konflikt cypryjski 1955-1959. 30. Wojna tunezyjsko-francuska 1958-61. 31. Kryzys w Kongu 1960. 1965. 32. Wojna domowa w Angolii. 1961. 1975. 33. Wojna o niepodległość Gwinaj Bisału. 1963. 1974. 34. Wojna o niepodległość Mozambiku. 1964 74 35 Wojna domowa w Czadzie 1965 1990 36 Wojna domowa w Nigerii 1966 70 37 Wojna sześciodniowa 1967 38 Wojna na wyczerpanie 1968-70, 39. Wojna futbolowa 1969, 40. Wojna Jomkipur 1973, 41. Wojna Libańska 1982-85, 42. Wojna wietnamska 1957-75 43 Wojna indyjsko-pakistańska 1971 44 Wojna somalisko-etiopska 1977 45 Wojna chińsko-wietnamska 1979 46. Sowiecka wojna w Afganistanie, 1979-89. 47. Wojna irańsko-iracka, 1980-88. 48. Wojna argentyńsko-brytyjska o Falklandy Malwiny, 1982. 49. Inwazja na Grenadę 1983, 50. Wojna w Darfurze 1983 i trwa. 51. Wojna domowa w Somalii 1988 i trwa. 52. Wojna domowa w Liberii 1989-96. 53. Wojna domowa w Etiopii 1989-91 54. Wojna ormiańsko-azerska 1988-94 55. Wojna domowa w Nigerze 1990-97 56. Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej 1997. 57. Wojna domowa w Ruandzie 1990-93. 58. Wojna Tuaregów 1990-95. 59. Wojna w Osetii Południowej 1991-92. 60. Wojna domowa w Sierra Leone. 1991 2002. 61, wojna dziesięciodniowa 1991. 62 wojna domowa w Dzibutti 1991 94 63 wojna w Chorwacji 1991 95 64 Wojna domowa w Algerii 1991-2002 65. Wojna abchasko gruzińska 1992-94 66. Wojna w Bośni 1992-95 67. Wojna domowa w Tadżikistanie 1992-97 68. Wojna domowa w Burundi 1993-2005. 69. Ludobójstwo w Rwandzie, 1994. Akurat to pamiętam szczególnie. 70. Wojna domowa w Jemenie, 1994. 71. Pierwsza wojna w Czeczeni. 1994-1996 72. Wojna domowa w Kongu 1996-2003 73. Wojna domowa w Kosowie 1998-99 74. Druga wojna w Czeczeni 1999-2009 I pomyśleć, że ogromna większość tych wojenek była wywołana i prowadzona w imię szczytnych ideałów wolności, demokracji, wyzwolenia z ucisków, a także zacofania, czyli niesienia kaganka, kagańca w nawiasie, cywilizacji żydowskiej. Zbrodnie budowniczych najbardziej demokratycznego i pokojowego ustroju, czyli Żydobolszewi. Opisaliśmy w dwóch pierwszych tomach. Tu czas oddać sprawiedliwość ojczyźnie wuja sama. Rajowi Baruchów, Knightbridge'ów i tym podobnych. Zamiast suchej wyliczanki, dodajmy krótkie wyjaśnienia przy każdej z tych wojenek, ze szczególnym wyróżnieniem demokratyzacji jako ich głównego powodu. A teraz walki z terroryzmem. 52 powody kochania USA. Nie, 52 powody będą w następnym odcinku, na który już dzisiaj zapraszam serdecznie. Zrobimy przerwę. Pomyślałem sobie, że jeszcze jako bonus dorzucę fragment przemówienia Lecha Kaczyńskiego o niezmienności polityki wobec... A zresztą sami posłuchajcie. ...zapomaść tutaj pewnej demonstracji. Niezależnie od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół, szczególnie strach nie jesteśmy. A więc dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na sojuszu, w zależy w sposób szczególny. Warna Polska jest obecna w Iraku w dużym stopniu ze względu na nasze związki z Waszym państwem. Nasza armia jest obecna, ale będzie z w znacznie większej liczbie obecna w z tych samych względów. Nasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z Waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest. I mogę Państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, a w każdym demokratycznym państwie raz jedni wygrywają, a raz drudzy. Ostatnio wygraliśmy my. Ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny. Nie chcielibyśmy tego oczywiście. <śmiech> nie można tego wykluczyć. To polityka z Izraela się nie zmieni.